w Poznaniu, no, trochę powiedzieć na temat badań, które myślę, były prowadzone w tym w które pokazały e, różne aspekty e, właśnie manipulacji tej temperatury i jej wpływu na, na nasze różne procesy poznawcze, w szczególności procesy związane z, e, z poznaniem społecznym. Ale najpierw powiem, e, pulsuje, jak to się stało, że m, temperatura, że w ogóle e, do temperatury, tak znalazło się w ogóle w badaniach psychologicznych i później zostało wykorzystane w paradigmacie uczeliśmy. I pierwszy psychologiem, który właśnie wykonał takie badania, to był salon nasz w 1964 roku i on robił badania na temat tak pierwszego wrażenia jakie były na nas nowo poznana osoba i zauważył, że w e, e, nowo poznanej osobie widzimy dwie rzeczy. E, po pierwsze, na ile ona nam się wydaje ciepła albo zimna, w sensie, e, e, w sensie e, psychologicznego ciepła bądź zimna, a także na ile jest kompetentna. I właśnie okazało się, że e, te dwie rzeczy wyjaśniają aż 82% e, wariancji e, społecznej oceny zachowań. I teraz samo ciepło, w, w tych badaniach identyfikuje się z takimi cechami jak przyjacielskość, skłonność do pomagania czy wzbudzanie zaufania um, i okazało się, że ta ocena jest całkowicie automatyczna jest, nie, um, dokonuje się, nie, nie dokonuje się na, na poziomie świadomym więc jeżeli spotkamy jakąś osobę od razu ta, ta, ta ocena jest dokonana bez, bez udziału naszej świadomości natomiast ten aspekt kompetencji jest, następuje w drugim etapie, jakby, to znaczy w pierwszym momencie stwierdzamy, na ile ta osoba jest według nas przyjacielska, skłona do pomagania, do zaufania, a w drugim momencie stwierdzamy, na ile te rzeczy jest w stanie nam zapewnić. Niemniej jednak samo ciepło, sama, sama, sama ta cecha wystarcza, już właśnie, do, znaczy wyjaśnia aż około tak powiem, 70% społeczność oceny zachowań nie jest tak naprawdę pierwszorzędnym tutaj elementem. Zaraz można się zastanowić dlaczego, dlaczego właśnie konkretnie określenie kogoś jako ciepła osoba, coś, takie słowo, taki termin, który odnosi się do fizycznej właściwości stanu świata, służy nam do określenia jakichś psychicznych, psychologicznych cech. Tutaj z pomocą przychodzi linguistyka kognitywna, która ogólnie zajmuje się wyszukiwaniem, m.in. E, prze przekładaniem e, różnych terminów, różnych metafol na to, e, jak one są konstruowane w naszych umysłach przez nasze doświadczenia fizyczne, doświadczenia e, cielesne, czyli ogólnie konceptualizacja stanów mentalnych, e, znajduje się rano analogu właśnie w świecie fizycznym. I tak e, e, mówimy, mamy takie metafory, jak na przykład, że stąpamy po cienkim lodzie, albo że e, pomiędzy, na, pomiędzy nami relacje zaczynają się ocieplać. Fa, faktycznie ma to odniesienie do pewnych do doświadczeń, które nabieramy w życiu. i jeżeli chodzi o doświadczenie fizycznego ciepła, takie jak na przykład e, picie gorącego napoju, czy, czy ciepła kąpiel, to są mm, doświadczenia, które jednocześnie są skojarzone z e, doświadczeniami właśnie poczucia komfortu, zaufania, otrzymania, schronienia, pożywienia i bezpieczeństwa, ponieważ e, zwykle otrzymujemy, e, znajdujemy się w, w, właśnie w e, jakby podwyższonej fizycznej temperaturze i jednocześnie w sytuacjach, w których e, dokonuje się właśnie takie doświadczenie, e, doświadczenie na przykład komfortu. Jednym z, z pierwszych badań, o których chciałem wspomnieć, było określenie, czy, czy można manipulować właśnie samym odczuciem tej temperatury, czy coś się przykłada na, na oceny społeczne. I pierwsze badanie Williams'a i Barga z 2008 roku polegało na tym, że osoby, które były poddawane temu eksperymentowi, miały za zadanie... Znaczy, były prowadzone na czwarte piętro windą do pomieszczenia, w którym miało odbyć się eksperyment. A tak naprawdę eksperyment działał już w windzie. Znaczy, te osoby jechały razem z, eksperymentat z eksperymentatorem tą windą i eksperymentator prosił o przytrzymanie kubka z zimnym albo z ciepłym, z gorącym napojem i żeby w tym czasie mógł zapisać właśnie nazwisko badanego. I e, później te osoby były proszone o to, żeby już e, właśnie w tym pomieszczeniu na tym w wnętrze, żeby określiły, e, jakie wywołały, jakie mają nastawienie, czy określałem tą osobę jako ciepłą, czy jako zimną i istot, istoty, istotnie, statystycznie e, była, była silna zależność pomiędzy właśnie tym, czy trzymały ciepły napój do osoby, a ten, czy określały tą osobę jako ciepłą, czyli właśnie zmiana fizyczna, fizycznego doświadczenia temperatury wpływa na, na, na nasze postrzeganie społeczne. I, i Kolejne badanie przeprowadzone przez tych samych badaczy polegało na tym, że proszono osoby o przyłożenie takiego właśnie Okładu ciepłego bądź zimnego, później miały one do wyboru na przykład wzięcie dla siebie napoju, albo druga opcja: mogły dostać jednego dolara, dostać taki kupon, który może wykorzystać tylko druga osoba, czyli jakiś, jakiś przyjaciel. I potem sprawdzono właśnie, czy jeżeli trzymają, okazało się, że jeżeli trzymają zimny, zimny okład, to istotnie częściej wolały te osoby wziąć nagrodę aż 75% przypadków dla siebie, tylko 25% dla przyjaciela. Natomiast jeżeli trzymały ciepły opłat, to dużo chętniej, dużo chętniej wybierały właśnie nagrodę czy jakichś pominek dla przyjaciela. Czyli widzimy, że już manipulacja też, zwykła manipulacja cielesnego doświadczenia temperatury zmienia nasze zachowania wobec innych i ma to też faktyczne odniesienie do tego, co się dzieje w naszych muzykach, w naszym neuronalnym substracie. I kolejne badanie było przeprowadzone przez zespół Hanga w 2011 roku. Najpierw nie robili eksperymentu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu, tylko najpierw chcieli sprawdzić po prostu, czy osoby inaczej reagują na i inaczej, w innym stopniu ufają osobom w grze ekonomicznej, jeżeli te trzymały zimny bądź ciepły okład. I, I okazało się, że właśnie współpracując z anonimowym porterem, nie wiedziały to osoby, z kim grają w tej grze ekonomicznej, to, to była taka gra, która polegała na, na inwestowaniu. To znaczy ja mam pewną pulę pieniędzy i zastanawiam się ile mogę przeznaczyć nie tylko od razu dla siebie, żeby zatrzymać te pieniądze, ale jak dużą kwotę mogę jeszcze przeznaczyć na inwestowanie, tylko że inwestować może ktoś obcy. I okazało się, że właśnie osoby, które, które miały ten zimny opłat, mniej chętnie pozwalały inwestować w innym, natomiast ciepły opłat właśnie wpływał na na zwiększenie, zwiększenie zaufania i okazuje się, że odpowiedzialny neurofizjologicznie za to jest obszar w mózgu zwany korą wyspy, um, która aktywuje się faktycznie w przypadku doznań temperatury jako takiej, zarówno ciepłej jak i zimnej, ale także przy um, takich, takich sytuacjach jak na przykład społeczne wykluczenie, poczucie, poczucie społecznego wykluczenia, E, czy też właśnie po, m, zadanie, które polegają na e, na, na, na, na, na czy, czy, czy komuś ufam, czy też nie. Ehm, także te badania można podsumować w ten sposób, że fizycznie odczuwane zimno zmniejsza ilość zachowania opierającego się na zaufaniu, a także to, że sugerują, że chora wyspy może być kluczowym obszarem pośredniczącym w. W wpływie temperatury na procesy związane z poziomem zaufania. I ostatnie badania, jakie chciałem skończyć, to były badania neuroekonomiczne prowadzone zeszłego roku. I w pierwszym badaniu chciałem sprawdzić, właściwie potwierdzić już hipotezę tego, czy jeżeli osoby na przykład znajdowały się w sytuacji, w której spożywały posiłek samotnie, to, czy inaczej odbierają temperaturę otoczenia. Tak, coś? Co do Przepraszam bardzo. Musimy wczoraj ktoś troszkę, bo... Ciepło, nie mówię, ale nie nabieram nic, co Ja. trafiona, bo. No, no, no, tak, tak, tak. Właściwie mogę kontynuować, bo tam, tam były tylko dane z, z temperatury, czyli e, jeżeli właśnie osoby spożywały posiłek samotnie, to, to było badanie prowadzone w jakimś bardzo dużym hipermarkecie w Stanach Zjednoczonych. E, właśnie podchodzono do, do ludzi, tam było 54 osoby, e, 28 znajdowano takich, które jadły właśnie samotnie, a 28 takich, które jadły w, w czymś towarzystwie, tylko że to było jeden na 1. I mm, zmierzono, że temperatura otoczenia wynosiła dokładnie 21, stopnia, co wysłysza, natomiast y, okazało się, że osoby, które jadły samotnie, nie doceniały temperatury otoczenia i to było bodajże 20, no chyba 1 stopniu mniej, natomiast y, osoby, które To jednocześnie, no właśnie, odczuć, subiektywne odczucie temperatury jest niższe, natomiast kontakt z kimś powoduje, że jest nam cieplej, autentycznie fizycznie. Czyli mam tutaj jasną, jasną taką korelację, uczciwą korelację. I w drugim badaniu prowadzonym przez ten zespół, a mi chcieli sprawdzić, czy czy można zmanipulować e, właśnie poprzez e, otrzymanie napoju o danej temperaturze to w jaki sposób e, mamy ochotę jakby na jaki rodzaj społecznego produktu. To znaczy dawano e, jedną osobom właśnie coś innego do picia, innym coś gorącego i potem proszono ich o e, znaczy zademonstrowano właśnie, właśnie taką zabawkę tego typu, czy to jest nowy japoński robot i że on ma mieć jakieś funkcje. I teraz proszono ich, żeby kreatywnie produkowały serię e, jakby możliwości tego robota. I dzielono te, te, ich, ich pomysły na te, które były społeczne, to znaczy w tym sensie, że na przykład można było porozmawiać z tym robotem e, albo wykonywały jakieś e, no, ruchy społeczne. I, e, a z drugiej strony, że był właśnie wykorzystywany nieskołożony, czyli na przykład mógł odkurzać, przygotować, czy, czy coś w tym rodzaju. I okazało się, że faktycznie osoby, które mm, spożywały, żeby mnie przekrać, zimny napój, tak, zimny napój, to wtedy e, chętniej więcej znajdowały elementów, które e, w tym robocie że chcieliby, żeby on właśnie wykazywał jakieś funkcje społeczne. Yy, natomiast te, które skozywały gorący napój, yy, jakby mniej przypisywały, yy, chciały przypisywać temu, temu robotowi tych cech. I, i, I dlaczego? Otóż okazuje się, że mamy tendencję do, do szukania balansu. Yy, yy, jeżeli chodzi o naszą temperaturę, zarówno tą, tą psychiczną, jak, jak i fizyczną. To znaczy, jeżeli jest nam chłodniej, to mamy dużo większą potrzebę na to, żeby podwyższyć tę temperaturę, więc jeżeli mamy okazję do e, znalezienia się w sytuacji, która miałaby e, jakby wyzwolić nas podwyższenie tej temperatury, to chętniej e, wybralibyśmy produkt, który właśnie tę temperaturę by nam podwyższył. Natomiast jeżeli spożywamy coś, coś gorącego, jest tam fizycznie gorąco, to mamy mniejszą ochotę na, na powiedzmy interakcje społeczne, które były jeszcze bardziej potwierdzały tę temperaturę. I żeby to potwierdzić, em, eksperymentatorzy em, manipul manipulowali em, temperaturą otoczenia. E, w, pierwsze, w pierwszych warunkach ta temperatura, gdy była niska, to było około 16-17 stopni, natomiast em, temperatura, w której było gorąco, to było 26, 24, 26 stopni. I później proszono te osoby, prezentowano im em, Taki, yy, yy, yy, możliwość zakupienia gruponu na, yy, do kina, sztab, dokładnie nie pamiętam. I pierwsza opcja była taka, że mogą wybrać grupon za 15 dolarów, wszyscy otrzymają bilet, popcorn i kole, albo za 30 dolarów, czyli poszliby prawdopodobnie z kimś i to był właśnie dwa bilety, dwa, pop, dwa popcorny i dwie kole. Tu się właśnie to potwierdziło, że jeżeli ktoś był w midzie, była niska temperatura w pomieszczeniu, to te osoby wykazywały dużo większą tendencję do wybierania właśnie tego gruponu społecznego tak, z drugą osobą. Chętniej poszły do, do, do teatru z, z towarzyszem. natomiast gdy było im za gorące, nie miały widocznie ochoty na, na to, żeby iść z kimś i chętniej właśnie by obniżyły tą temperaturę, żeby poszły sami. Można podsumować to w ten sposób, że po pierwsze oczywiście temperatura fizyczna istotnie wpływa na zachowanie i percepcję społeczną Po drugie reakcje na odczuwaną, temperat temperaturę. Reakcje na odczuwaną temperaturę są odpowiednie zachowania społeczne i wybory konstytucyjne dążące do samoregulacji zmierzającej do szukania balansu, Wszyscy szukamy balansów w odczuwanej przez nas, przez nas temperaturze manipulujemy to właśnie wyborami społecznymi oraz, że to, temperatura otoczenia e, zmienia nasze przetwarzanie informacji społecznej. To znaczy, to jest to drugie badanie, o którym wspominałem, że jeżeli e, mamy e, dokonać wyboru konsumpcyjnego społecznego lub nie, to wtedy zależy od temperatury otoczenia nasze tendencje e, różnią się. Autorzy e, proponują tutaj dwie takie aplikacje ekonomiczne, oczywiście można to bardziej rozszerzyć, ale wpadają e, tutaj takie przykłady, że jeżeli na przykład e, idziemy na przykład do księgarni i pienie książki, i siedzenie z książką i czytanie książki jest samotniczą jakby, m, aktywnością, to powinna temperatura w tym e, księgarni teoretycznie być e, podwyższona, żebyśmy się ochładzili tą samotniczą aktywnością. Natomiast na przykład, jeżeli nie, e, mielibyśmy kupować Gry planszowe, czyli co zakłada, że robimy w większej grupie, to wtedy temperatura w sklepie powinna być niższa. I e, na przykład też wspominali o, o szybkich rankach speed dating, że e, obecnie pomieszczenia, w których się to dzieje, są e, właśnie zrobione w taki, taki przyjazny, ciepły, gorący sposób i że, że to powinno zbliżyć do siebie partnerów, natomiast no, z tych badań wynika, że mm, tak naprawdę E, powinno się obniżyć temperaturę w, w takich pomieszczeniach, po to, żeby te osoby właśnie przykrywały między sobą bardziej kontaktu, żeby hmm. m, właśnie chciały uregulować tę temperaturę poprzez, poprzez e, spędzanie czasu razem. No i e, też proponuję właśnie, żeby e, dokonać badań o czym wspominałem, że co się dzieje, jeżeli temperatury są bardziej skrajne, tak? Czy, czy jeżeli temperatura ucięga 30 stopni, to czy te efekty są podobne, czy też właśnie mamy tutaj, pewny rodzaj zejścia zarówno za niskiej temperatury, w przypadku za niskiej temperatury, jak i za wysokiej. I nie ma też badań na temat relacji bezpośredniej między sprzedawca, to znaczy na przykład fryzję, no czy, czy, czy usługodawca, to jest też wpływa na, na jakby na nasze postrzeganie usługodawcy i jeszcze inne relacje pomiędzy hmm, przedstawicielem firmy, a klientem. To znaczy idziemy do banku, czy idziemy do, do jakiegoś przedstawiciela handlowego. Także to tyle, o czym chciałem wspomnieć, także mam nadzieję, że Wam się podobało i na pytania. Czy są jakieś pytania? Ja do końca tego nie wyłapałam, ale miałam wrażenie, że te ostatnie badania o tym balansie, które dowodziły, że mamy wspomnienie do balansu, czy one w jakiś sposób... Dobrze, tak. tak, kasują te badania wcześniejsze, bo z jednej strony te pierwsze badania, o których mówię, że to jest trzymanie potwierdzały to, że my jesteśmy tak podatni na manipulację, bo skoro oceniamy inne osoby chłodno, bo trzymamy chłodny kubek, to... W tym momencie to jest taka konstrukcja, że nie szukamy balansu, tylko że jesteśmy podatni na tą manipulację związaną z tą temperaturą. W tym badaniu z Kupkiem w ogóle to nie była, to nie była sytuacja wyboru. Tu są sytuacje, w których coś wybieramy, dokonujemy jakieś zmiany. Natomiast tam było tylko postrzeganie korelacji. To znaczy, ja tu badano wpływ, tutaj było badana sprzężanie jednego z drugiego, To znaczy, fizycznie temperatura jest z tą osobą taka, znaczy zmieniłem swoją temperaturę przy trzymanie kubka miałem takie poczucie, szybko, y, minęło bardzo mało czasu, teraz oceniam tą osobę, teraz wiążę to, tą temperaturę, że czułem ciepło z tym, jaką osobę odebrałem. Natomiast tutaj był, był badany wpływ, to znaczy, jeżeli y, zmienię, zmienię temperaturę, to czy zmienię y, sposób, w jaki szukam y, interakcji społecznych? Bo może być tak, że w tym pierwszym badaniu, jakby sobie trzymały ciepły kubek, a załóżmy, były zróżnicowane pod względem tego na ile głosi, no, albo na ile dążyły do kontaktów społecznych inaczej trochę oceniały. Znaczy siły lepiej oceniać mogły osoby trzymające ciepły kubek, które właśnie miały zdeprywowane te potrzeby społeczne. Natomiast te, które już były przegrane, mogły faktycznie się mniej oceniać. I to są takie, w tym badaniu tego nie mierzono, ale jak zrobić badanie, w którym będzie się kontrolowano to, na ile miały zaspokojone potrzeby społeczne, to mogła być zmienna, która wpływała na siłę tego efektu. Znaczy, ja rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami, studentami, właśnie na temat tego badania i mieliśmy bardzo dużo obiecji, w szczególności, nawet bardzo prosta taka rzecz, jak króbą ktoś ma na przykład skórę tutaj, bo nasz przykład wspomniał, że jakby to byli górnicy i się króbka, to, to raczej by za bardzo nie wpłynęło, co najspostrzegalniej, no, no ale, ale badanie było robione wyłącznie na stuteczkach. Wiek tak 19-20 lat, to było 30 chyba kobiet, z tego co pamiętam. No i być może założenie było takie, że, że mamy tę kartą skórę łatwo to przewodzić. No i też warunki były też takie, że podob, były podobnie ubrane. To znaczy, jeżeli ktoś był grubo ubrany, to musiał być i tak, dalej. temperatura już na wejściu była, była podobna. Mam pytanie w tym badaniu z kubkiem, jak, jak te osoby oceniały tą sympatię do, do, na czy to było pytanie o właśnie, e, jak, jaki czujesz, jakie. Znaczy to Czuczuj, czy są ciepłe? Czy, czy lubisz te osoby? Tak? Nie, nie, nie, to była skala. To była skala od 1 do 7. Te osoby musiały właśnie ocenić, czy są neutralne do tej osoby, czy też zbudziły pewne, pewne, czy jest sympatyczne, czy mniej sympatyczne, dosłownie ciepła, czy zimna, bo to jest angielskie badanie, oni częściej używają tego, że he's a warm person, albo it's a very cold person. W tym sensie. No I ta różnica nie była aż tak duża, to znaczy oni na przykład oceniali, z średnia, to było 5,4, czyli tak, jeżeli była pozytywnie, to było 5, znaczy ktoś musiał oceniać błędnie 5,6, prawda? Natomiast jeżeli ta osoba była płodna i ta średnia to było 5,41, coś takiego. Natomiast ta osoba, która była, które trzymały zimny ten kubek to była różnica tylko o, o, o połowę, czyli coś pomiędzy neutralnym, a trochę, trochę pozytywnym, ale nadal jest to na istotna to, Zastanawiam się, czy jeżeli po prostu używano tych samych przyjemników ciepło i zimnych, to że nie można wytłumaczyć wyników tego badań, przez sprząt na np. torowanie semantyczne. no i już to ciepło jednak chodziło po głowie, że hmm. potem w kwestii już jakoś o, łatwiej się zaznaczał, ten koncept ciepło już jest aktywowane. No właściwie to myślę, że oni to zaprojektowali ten eksperyment właśnie dlatego, w ten sposób, że to ma być na tym czwartym piętrze i tak dalej, żeby ta osoby się skupiły, żeby podaj mi swoje teraz imienie, nazwisko, jak trzymasz ten kubek, czyli nie, nie skupiasz się w ogóle na temperaturze. Tak samo jak idziesz do tego pomieszczenia, to myślisz o tym, co byliście, czy tam czekało, no nie? Ty bardzo dużo wysiłku po to, żeby kognitywnie zmniejszyć jakby ten element, że, że kubek był tylko przypadkiem, trzymaj kubek pewnie na chwilę i nic więcej. Znaczy tak, rozumiem, że to jakby ten kubek miał być wyłączony z takiej, się poza, poza świadomą yeah. uwagą, natomiast te efekty to systematycznego też są silne w przypadku nieświadomego przetworzenia no i Wydaje mi się po prostu, że niektóre z tych eksperymentów można znaleźć o wiele prostsze wyjaśnienia niż, niż, niż te jakby pomocą, których właśnie się wyjaśnia, jak, jak z tym samochodem na przykład. E, ciekawe, co osoby ten e, temperaturę jako wyższą, kiedy jechali w obecności innej osoby, to zastanawiam się co by gdyby gdy w potoczenie osoby, których bardzo nie lubią. E, z nie jechały, okresu... już nie mówią takim gdzie jechały samochody, innymi Aha. A, to... ale nie innymi o supermarkecie A, a, a, nie, nie, nie, nie a, ale... Jeszcze tam Tak, znaczy niech, jest, bo właśnie wspomniałaś w tej kwestii językowej, że właśnie w krajach angolskich mamy częściej wykorzystywane to warm cold person. No i dobrze, jednak w Polsce też mamy tą metaforykę, ale myślę, że właśnie przynajmniej części antropologów tej obecnych się gdzieś tam ciśnie to pytanie o porównanie międzykulturowe i o to, czy faktycznie możemy, czy o to, czy te badania są reprezentatywne w ogóle dla no, natury ludzkiej, czy, czy są reprezentatywne dla... Studiatek, e, studiatek, tak, dla dłoni, ale właśnie dla pewnej, dla pewnej kultury, w której ta korelacja występuje w języku, w kulturze pomiędzy, e, znaczy ta metaforyka ciepła w kontaktach między ryskim, bo znaczy Nie wiem, czy możemy stwierdzić, czy ona występuje wszędzie. Nie możemy wymagać dodatkowych badań. Czy można to powiązać też z y, środowiskowymi warunkami? To znaczy, jest taki stereotyp, na ile tak? on jest prawdziwy, że południowcy są bardziej towarzyscy niż ludzie, np. skandynawowie. Tak? Gdyby tak było rzeczywiście, nie wiem, czy to jest prawda, to by chyba przeczyło temu poglądowi, że jak kąsiec. ciepło tutaj widziało na, na, na, poziomie, na poziomie semantycznym i później dopiero no, dokonanie oceny, dokonanie wyboru, ten wpływ myślę, że w innych kulturach też byłby e, bardzo podobny. Dlatego, że no jak wspomniałem tutaj generalnie neurofizjologicznie nie rodzimy się za specjalnie. E, każdy ma, wszyscy mamy bardzo podobne mózgi i e, u, u nas wszystkich faktycznie Odczuć, te obszary, które są związane z odczuciem temperatury, też są związane z tym, jak, jak odbieramy właśnie takie sytuacje, jak wykluczenie społeczne, pewnie jest to związane z temperaturą zimną i jak oceniamy przykład nasze zaufanie. Więc, więc nawet jeżeli byłoby jakieś przesunięcie kulturowe, to myślę, że tendencja pozostałaby ta sama. To jeszcze było później, tak? Ja mam pytanie, czy Panowie Pan jakieś badania w tym kierunku? To znaczy, się ja bardziej interesuję się generalnie samoregulacją, e, także te badania są istotne z, właśnie z tego względu, że szukamy tego balansu. E, mm. Natomiast z e, tym w, w laboratorium, czyli na UMK, właśnie nie prowadzi się żadnych badań nad samoregulacją obecną. Właśnie się zastanawiam nad, e, nad e, wyborem jakichś laboratorium gdzie się prowadzić tego rodzaju badania i właśnie opcja z temperaturą bardzo jeszcze jedna krótka uwaga, w tych badaniach znaczy wiadomo, że w ogóle na wpływ wilgoci na percepcję ludzi, dlatego, że takie subiektywne doświadczenie temperatury jest mocno związane z poziomem wilgoci. Inaczej się odczuwa, nie wiem, gorąco, kiedy jest sucha pustynia, inaczej kiedy to jest Kongo i tak samo zimno. I to może mieć jakiś wpływ tak naprawdę na tą e, ocenę. W sensie, no chyba nic nie wiadomo wilgoci, nic nie słyszałem, a <śmiech> jest to taki pomysł. na pewno to ma wpływ na subiektywne doświadczenie i może, może to ma znaczenie, może nie, ale... Oni tego nie kontrolują w każdym razie na mhm. Ale myślę, że to by się właśnie związało z tymi badaniami, których nie ma, czyli ze skrajną temperaturą. Tak? Mhm. Bo, e, rozumiem jakieś tam drobne różnice od e, dana z wygodnej temperatury mhm. 21,5 stopnia, czy jest tam 2 stopnie na plusie czy na minusie, to to, to jest, co mamy w mhm. codziennych warunkach, we no własnym domu, czy tam właśnie w jakimś supermarkecie. Więc y, bardziej taki skrajny temperatury, jak pójdziemy do. W krajach skandynawskich, czy pojedziemy do Afryki, to, to byłoby już te elementy do badania fiskalnego. Dobra, Czy tam jeszcze Ania, tak? Jeszcze było pytanie? E, nie? Ja tak. Bo ja jeszcze mam, proszę. prostu ale... do tego typu głosu o uogólnianiu tych wyników, czy to nie jest hmm. tak, że też no, samo badanie powoduje zawężenie pewnej sytuacji i hmm. te A, fakty to... one po prostu wybrzmiewają o tyle, o ile my badamy konkretne korelacje, konkretne warunki. No jak badamy całą kulturę, to tych czynników, które mogły wprowadzać taką, takie poczucie, że te wyniki nie są e, tych badań do zaaplikowania pełnego, no, no bo tych czynników w takim badaniu pełnej kultury jest tak wiele, że one mogą e, wprowadzać e, jakieś takie, nie wiem, e, mogą świadczyć na niekorzyść takich badań, bo nie jest to znaczy... Jak znaczy, to, to, to właśnie to nie mogłem w takim To ja mam tak, związaną tak, z tym mogę wracać, mogę wracać jeszcze raz do tego, tak? Mhm. Czyli znowu mam podobny mózg bez względu na kulturę, naprawdę. I e, myślę, że nadal ta tendencja pozostaje taka sama, jeżeli po to się publikuje badania, żeby one były e, peer review, czyli w, w wykonane, o, oglądane przez innych badaczy, ale też wykonywane, powtarzane, e, mhm. replikowane. Jeżeli ktoś wykaże właśnie, że, że jest duża, bardzo duża różnica kulturowa, istotna statystycznie, mm. wtedy coś jest w tych założeniach chyba, nie tak. To znaczy, nie zbadaliśmy gruntownie czegoś, co leży u podstaw każdego właściwie mm. Więc właśnie nawiązując do tej odpowiedzi. Ja uważam, że tutaj takie e, powiedzmy.. E, Zarzuty o treści, konfrontacja tych badań z sugestiami, że może na przykład w innym miejscu na świecie wyszłoby inaczej, że gdyby wziąć pod uwagę w wyszłoby inaczej, że gdyby wziąć pod uwagę więcej mężczyzn albo starszych kobiet, to, to, to wyszłoby inaczej, to one nie powinny mieć tutaj na celu albo nie wiem, wybronienie tych badań, albo ich obalenie, tylko jakby wnioskiem powinno być to, że tego rodzaju badania wymagają uzupełnienia także o narzędzia z innych dyscyplin, na przykład właśnie z antropologii czy, czy, czy z innych dziedzin. I właśnie też a propos właśnie do Konga i do, i, do, i do innych miejsc na świecie, do innych kultur, chciałem się odnieść, że Wiktor Turner, znany brytyjski antropolog, który swoją drogą pod końc swojego życia zajął się kognitywistyką, prowadził takie badania wśród ludu, dębu w Afryce Środkowej i on zajmował się badaniem rytuału. I... E, opisywał rytuały dotyczące, mają, mające odczarować kobietę, która została e, przeklęta e, to znaczy, tak, która została tak z, u, u, urzeczona, że stała się bezpodna, tak? Znaczy ma, mają odczarować urok bezpodności? i e, ten rytuał polega w dużej mierze na ochłodzeniu tej kobiety to znaczy tam ciepło kojarzy się właśnie nie z, z bliskimi relacjami społecznymi, tylko z magią z czymś e, ewidentnie złym negatywnym i że było polega na tym na, na oblewaniu kobiet, Znaczy on był bardzo skomplikowany Ale jednym z jego elementów było polewanie kobiety Na przemian gorącą i zimną wodą Po to, żeby z jednej strony wywołać u niej to doświadczenie właśnie tego gorąca Które ma się chodzić z magią I tym bardziej w kontraście to doświadczenie ochłodzenia Żeby właśnie ustanie tych, tych czarów I ciekawy jestem, że na przykład w tamtej społeczności To, to postrzeganie temperatury właśnie czy nie czy nie zagrałoby trochę inaczej? Mm. Skąd jeszcze raz? jak gdzie? Dębu, Afryka Środkowa. To jest taki zespół plemion, nie, nie jedno plemię. A też właśnie myślałem o tym, że jeżeli tutaj były, ten, o tej nadre, nadreprezentacji kobiet w, w tym badaniu, ja rozumiem, to jest oczywiste, że, że kobiety mają e, zwykle tą delikatniejszą skórę, i, i może zrozumiem e, ten argument, chociaż pewnie dużo mężczyzn na <grym> Delikatno. Natomiast e, zastanawiam się, czy też tutaj nie gra rolę jakiś czynnik genderowy, bo gdzieś tam wydaje mi się w socjalizacji kobiet w społeczeństwie zachodnim w edukacji gdzieś działa ciągle taki stereotyp że to kobieta powinna znaczy taki konstrukt, że kobieta jest tą ciepłą, albo powinna być tą ciepłą, miłą, przytulną, to też widać na przykład po reklamach, tak, czy jak wejdziemy do sklepu z kosmetykami, że one tworzą zawsze wrażenie przytulności, tak, w przeciwieństwie do sklepów, nie wiem, w przeciwieństwie do mechanika, tak, gdzie, gdzie to nie jest, jest miejsce, no nie, tak, taka może jakaś. gdzieś to by się mogło uzupełniać,